I stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia, Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Niech Pan Was obdarzy pokojem, bracia i siostry. Jezus mówi, jeśli ktoś chce iść za mną, jeżeli ktoś chce być moim uczniem, niech co dnia bierze swój krzyż i niech mnie naśladuje. A cóż to jest krzyż, jeśli nie narzędzie zbrodni, znak hańby, odrzucenia, znak ostatecznej porażki, znak śmierci, narzędzie śmierci. Krzyż wkłada się na ramiona skazańców i krzyż ma ich zabić w sposób okrutny. Krzyża nie noszono tak sobie po prostu dla jakiejś przyjemności. Kto miał krzyż na ramionach, oznaczało, że ma umrzeć. Jezus świadomie mówi jeżeli chcesz być moim uczniem, ten krzyż Doprowadzi cię tam, gdzie ja jestem, to znaczy doprowadzi cię do Golgoty. Obok krzyża Jezusa stała jego matka. Mój krzyż doprowadza mnie do Golgoty. Tam jest krzyż Jezusa, tam są krzyże łotrów, tam jest mój i Twój krzyż zatknięty. Krzyż, który za chwilę przyniesie ci ostateczną, ostateczną porażkę, czyli śmierć. Brzmi to już strasznie, tak? tę atmosferę nakreśliłem tragiczną. Ale obok krzyża Jezusa stoi Matka. Nie możemy sobie wyobrazić jej bólu. Nikt nie jest w tej sytuacji tego przeszywającego jej serce bólu, kiedy widzi okrutnie zniszczonego jej syna, ukochanego. I obok tego krzyża Jezusa jest Twój krzyż i obok Niego też jest Matka, jest Maryja, która też cierpi, bo Ciebie kocha. Nie pomstuje, nie rozpacza, nie próbuje tego Jezusa ściągać z tego krzyża, nie próbuje jakoś ingerować. Może raczej gdzieś w sercu powtarza sobie to, co mówiła lata wcześniej. Niech mi się stanie według Twojego słowa, Panie. Stoi obok Twojego krzyża, obok Twojego cierpienia. Tego, który teraz przeżywasz w ostatnim Twoim czasie. Taki najbardziej bolesny krzyż, który przeżywasz w ostatnich dniach. I ona obok tego krzyża stoi. W takich sytuacjach, w których jesteśmy bezsilni wobec czyjegoś cierpienia, czyjegoś umierania, nie tylko fizycznego, chyba naj, najbardziej właściwym, i najbardziej pomocnym jest po prostu być. Że ta osoba, która, która cierpi, wie, że nie jest sama. Że to cierpienie staje się może nieco lżejsza, bo ktoś mnie w tym moim cierpieniu i samotności nie zostawił. Może Maryja gdzieś tylko szeptała im w stronę Jezusa, że wytrwaj Synu, nie, nie. ufaj Ojcu. Nie wiemy, jak, co było w jej sercu, co było, jej na, co było na jej ustach. Zgoda na, na wolę Pana Boga i na Jego prowadzenie wymaga wielkiej pokory i takiej postawy pozornie biernej. Postawy takiej patrzącej na to, co będzie, na to, co jest w przyszłości. Na pewno Maryja słyszała to, co Jezus mówił wielokrotnie swoim uczniom. Idę do Jerozolimy, tam mnie zabiją, ale ja z martwych stanę. I żaden z uczniów nie nie brał pod uwagę, może poza Janem, tych ostatnich słów Jezusa, że ja z martwych stanę, oprócz Maryi. Ona przyjmuje naukę Jezusa w całości. Nie wybiera tylko jej fragmentów. Jezus a jest dla nas naszą patronką, królową, przewodniczką, matką, powierniczką, opiekunką to mówi Tobie, przyjmij to, co mówi Jezus w całości. I o krzyżu, i o zmartwychwstaniu, i o chwale, i o miłości, o miłosierdziu, o miłości nieprzyjaciół, o podaniu kubka wody dla ucznia, o przyjęciu Syna Marnotrawnego. Maryja, uczy mnie dzisiaj, żebym słuchał Jezusa we wszystkich Jego słowach. I w tych bardzo trudnych, ale i w tych e, takich zapowiadających chwalebną przyszłość. Zabiją mnie, ukrzyżują, będę cierpiał, ale zmartwychwstanę. Niech będzie uwierbiony Bóg za tę, która była wierna od pierwszego tak, aż do ostatniego tak, synu, wykonało się.